z tej strony L'Ambasadorę. Wy jesteście zajmistymi słuchaczami podcastu Gry na Serio. Ze mną jest Maciej Esz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znany jako SM Shinobi, a ja już powiedziałem, że jestem Lambasadorem i tyle powinno wam wystarczyć, ponieważ nasz podcast jest monitorowany przez złe służby, które chcą pozbyć się naszego podcastu z internetów, ale my się nie damy. Odbiliśmy już pierwszą próbę przejęcia naszego podcastu. Walczyliśmy dzielnie przez trzy tygodnie po to tylko, żeby powrócić do Was. Yy, strzepnęliśmy to i owo. A <głos》> dwie, że nie było. <głos》> pył, wiesz, kurz z barków, pył z barków po yy, ukończonej walce udało nam się. Dostajemy mnóstwo, nie wiem, mnóstwo, sorry, jeden tym na Twitterze nas sądzi, no. że powinniśmy <głos》> nagrać coś, e, więc zrobimy to poza tym z komentarzy wnioskuję, że znalazło się też kilku innych wariatów, którym udało się przesłuchać nasz zajebisty podcast odcinek. I to nam. Roku. Dokładnie i to ludzie. To, to co mnie najbardziej rozpieprza, to ludzie słuchają tego od pierwszego odcinka do, do ostatniego, nie? No nie ma, nie ma, że no. wiesz, to najlepsze z Radolfem. Tak, a podobno. Cy... Dokładnie, a podo podobno to cykujowi jesteśmy i nie da się nas słuchać. No to. Wiesz, takie krążą opinie, ale wiesz, nie, nie, nie, nie, nie próbujmy jakby uzasadniać tego w jakiś sposób, więc przejdźmy od razu, wiesz, nie dajmy im argumentów do tego i uderzamy od razu e, z tematami, których jak zwykle nie mamy i będziemy jak zwykle <grymizować> Tak, mówiłem, że to jest 28, to jest 28. Tak, bardzo jesteśmy super profesjonalni, tak. że nawet nie wiem, który jest odcinek podcastu, który nagrywam i podcast nazywa się podobno gry na serio, ale... Ale nie jest nie na jest, serio. Nie jest na serio, jak my nie jesteśmy zupełnie na serio. E, tematem, nie wiem, miesiąca, tygodnia, roku e, nie jest mm, wizyta... Kto był ostatnio w Polsce? Jak to, kto był? kibica. kibice. E, no, okay. <laughs> e, to nie Ambasador, jest temat. że wiesz, Władimira Putina. Nie? E, cara Władimira Putina. No, cara. Mater jest było 3 Było, było. No było, i było. powiem Ci szczerze, że nawet byłem taki nastawiony, że się spotkamy, nie wiem, w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu. Nie no, w zeszłym bardziej. I, i pogadamy o tym E3, ale że, że się nie udało, to chyba dzisiaj o tym trochę pogadamy, bo w sumie e... nic się nie dzieje ciekawego. Nie? No nic się nie dzieje i warto o tym pomówić, bo ja mam kilka, myślę, że w miarę interesujących jakichś przemyśleń, z którymi, z którymi chętnie podzielę się z tymi wszystkimi wybrańcami, którzy zdecydowali się spędzić kolejną, zmarnować kolejną godzinę swojego życia, słuchając naszych bez bezsensownych rozmów, więc po prostu z musu, no, byłoby wstyd prowadzić podcast o grach wideo i nie mówiąc o, o tak ważnej imprezie, jaką jest E3. Chociaż wiesz, e... gdybyśmy chcieli być oryginalni, stary, to byśmy zlali to E3 zupełnie, nie? I byśmy no. na przykład mówili, e, w Grudziądzu była konferencja małego dewelopera wydającego gry na androida, bo <śm> <śm> zrobili kopię <śm> Sapera. <śm> Właśnie, i co ty myślisz? Wiesz co, podoba mi się ich niezależność coś tam, zupełnie nowe, jakieś innowacyjne pomysły doszli do wniosku, że klocek do Tetris'a można y, przekładać w ośmiu różnych wymiarach i dzięki temu jest zajebista gra i jest indie i będzie za 15 zł na Androidzie. E, Okej, okay, więc co, czy może jakieś takie mm, ogólne przemyślenia na, na ten temat, Maciek? Może zaczniesz? Wiesz co, ja mam takie ogólne przemyślenia które, nie wiem, już się, szczerze mówiąc nie zmieniają chyba od, od dwóch lat albo przynajmniej od roku e, i mam po prostu wrażenie, że E3 coraz mniej coraz mniejszą liczbę ludzi interesuje, tak, bo no owszem, jest to jakiś tam event nie I no ja mówi wiem, się ciągle, że to jest święto, wiesz, graczy tak, no mówi się, że to jest święto graczy i mówi się, że to jest największa a. Jezu, jak to się mówi, Naj, największe, tak. nie wiem, wystawa targi, tak, gierbi. No, targi impreza. A tyle tylko, że tak naprawdę od dwóch lat nie pokazano nic, co by wywołało u mnie taki szczeny, nie? Mhm. Jak ja pamiętam, jak... A, Pojawiły się chyba, pojawiły się pierwsze jakieś tam przebąkiwania na temat Kinecta, nie wiem, pokazywali Modern Warfare 2, no to wiesz, stary, ja siedziałem i kurde mówiłem, nie, zajebista impreza, nie, w ogóle mega konferencja i, i pamiętam, że wiesz, potrafiłem wrócić do tego streamu, który tam był, nie wiem, z konferencji MS, z tego co pamiętam, wtedy ona była taka dobra. Uh -huh. a, i oglądać ją, nie wiem, po dwa razy, trzy, robić relacje, wiesz, w ogóle spisywać Lol. to wszystko, bo to było to robiło na mnie dobre wrażenie, nie? A teraz uh -huh. jak sobie obczałem tą konferencję i, i mówi się, że naj, najlepszą konferencję miało Ubisoft, no to tak. myślę sobie, że już jest naprawdę chujowo, nie? <śmiech> <śmiech> Rozumiesz, bo... Rozumiem. Bo... No, no nie wiem, w zeszłym roku taką grą, która mnie po prostu zniszczyła, jeśli chodzi o, o poziom żenady, jaki wywoływała po prostu, to, to był chyba Star Wars Kinect, bo to było po prostu, kurwa, już mega żenujące. Eee, Ale to i, większość tytułów z bloku Kinect była mniej więcej No, samym no tak, nie? Tylko to że i... to jest takie, kurde, wiesz, mam wrażenie, że po prostu zrobi się niedługo też Tekken Kinect, nie? Eee, wiesz... E... Forza Kinect. i będzie Już się... jest przecież. No, no właśnie. To znaczy, no. No, jest, Forza jest lepsza no. z Kinectem, jak no. głosi hasło reklamowe. E, wiesz co, jeśli o mnie chodzi, o jakieś takie generalne wiem, rozkminy na temat E3, to wiesz, no, trzeba przyznać rację, że to jest ciągle największa impreza związana z grami i wideo. A tak, wiesz co, sobie lepszy. pomyślałem, że chyba lepszy jest od E3 w tym momencie, lepsze są te targi Gamescom? Też mi się tak wydaje. No, ale... chyba jest kurde lepsza impreza w tym, w tym bo momencie. Bo jest na pewno bliżej, i na pewno łatwiej jest ci się tam dostać, niż jechać do. No do... nie do... wiesz, bo stary. Do... Właśnie, bo widzisz, kiedyś było tak, że miałeś załóżmy jakiś tam Gamescom, miałeś jakąś tam inną. Nie pamiętam, jak się ta impreza wcześniej no, to nazywała. Tokyo Game Show, Tokyo Niede, Game Show ale to, to, w, to w Niemczech się kiedyś już jakoś inaczej chyba nazywało. Nie, w Niemczech zawsze się nazywało Gameshow, tylko jeszcze była jakaś impreza w Wielkiej Brytanii, która w pewnym momencie się wystrała. Aha, no to i, i, ty, tak. nieważne, bo to jest jakby mało tam istotne. I zawsze te imprezy... One były, kurwa, w porównaniu z tym E3, one były chujowe, nie? Mm -hmm. No, wszyscy mówili, nie, no, Gamescom, z Racecon, nie? No, wiesz, mm -hmm. to, to jest zasadzie, w zasadzie Gamescom, Gaycon, gay nie? Ale tak. Rozumiem. teraz się okazuje, stary, że te imprezy wcale nie są gorsze, nie? I, no, nie jeśli pan. ja miałbym zbierać 5000 tysięcy, stary, żeby pojechać na E3, a no, mógłbym co 300 pojechać do Niemiec, i wiesz, do, do tego dojdzie się oczywiście tam wejściówkę nie na cały, na cały event. To sobie myślę, że chyba bardziej opłaca się jednak pojechać do tych Niemiec, nie? Tak, jak najbardziej i wiesz, ja jakby staram się, znaczy nie, nie jakoś tak super mega profesjonalnie, czy, czy zwracając na to jakąś specjalną uwagę, ale widać, że z roku na rok te targi w Niemczech rozwijają się, pamiętam, że chyba dwa albo trzy lata temu, bo one na początku odbywały się w Kolonii, tak? nie, nie teraz się odbywają chyba w Kolonii, tak? A tak. wcześniej się odbywały gdzieś bliżej tej wschodniej granicy z Niemiec, tak? Czyli bliżej Polski. I, i w pewnym momencie ta, ta, to mniejsze takie miasto, gdzie odbywały się na początku, nie wystarczyło i te targi musiały, wiesz, siłą rzeczy zostać przeniesione do, wiesz, większego miasta, żeby móc obsłużyć więcej zwiedzających, tak? Jakaś baza hotelowa, lepszy dojazd, większa hala i tak dalej, więc te targi z roku na rok się rozwijają. Dodatkowo, wiesz, bo tak naprawdę siłą targów i tego, co, jak te, ta impreza zostanie odebrana jest to, co się na niej, co to, to, co na niej zostanie zaprezentowane, nie? I, I na Gamescom pojawiły się kilka, nie wiem, fajnych, ciekawych zapowiedzi, które, jakichś takich ekskluzywów związanych z tymi targami. Pamiętam, że na przykład chyba takim momentem przełomowym dla, dla tych targów i że jakby wszyscy zaczęli dużo mocniej wiesz spoglądać w tę część świata była zapowiedź tej zmniejszonej PlayStation 3, znaczy tej wersji Slim bo mhm. tam zostało to ogłoszone tak były wcześniej jakieś wiesz plotki, ploteczki i tak dalej, ale to właśnie na tych targach zostało wiesz, to ogłoszone światu tak oficjalnie a nie I sądzisz myślę, też bo, bo teraz tutaj też, też pomyślałem o czymś takim um, nie sądzisz, że w ogóle jakby bo jakby same targi to, to jedno, nie? Bo, bo nikt nie robi jakby relacji, nie, nie, nie wiem czy to zauważyłeś, że mało jest takich relacji, które dotyczą tego, co jest na targach, nie? Czyli no jest stoisko Ubisoftu, można było sobie pograć w Assassin's Creed'a, było tam, nie wiem, demo Watch Dogs, nie? I tam było, wiesz, 18 stanowisk i tak dalej, i tak dalej. No powiedzmy coś takiego, jak u nas było na tym WCG, nie? czy mm -hmm. takie powiedzmy prawdziwe targi większość relacji dotyczy tych e, konferencji, nie? które są tam prowadzone powiedzmy pierwszego dnia mm -hmm. A nie masz takiego wrażenia, że w ogóle ta jakby koncepcja tych konferencji e, organizowanych przez, przez branżę gier ona się trochę chyba jakby już wyczerpała i ja mam takie po prostu wrażenie, że coraz więcej osób to po prostu nie interesuje co oni mają do powiedzenia, ja bym się tak samo zajarał Watch i jakbym zobaczył po prostu trailer no, tak. Bo wiesz co, może też bo się nikt tym nie ludzie, jara, bo którzy, teraz... Wiesz, ci ludzie, którzy to prezentują mm -hmm. i sposób, w jaki to jest zaprezentowane, jest tak chujowy i tak żenujący, nie? Mm -hmm. <laughs> po prostu myślisz sobie... Ale wiesz co, też nie mają za bardzo co pokazać, dlatego wiesz, wszyscy, nie, nie ukrywajmy, wszyscy czekają z wywieszanym językiem na zapowiedź genów, nie? I yy, wszystko to, co się dzieje w międzyczasie, po prostu nikogo, no, ale to już możemy przechodząc do, do tych poszczególnych prezentacji, ale no, wiesz, ja zawsze lubię sobie obejrzeć konferencje, bo to jest jakby skondensowanie tych nowości, które mają się pojawić w przeciągu, mają się pojawić w przeciągu najbliższego roku yy, wiesz, na danej platformie czy coś takiego, albo oddane do wydawcy, to jest fajne, tak? Ale no tak jak mówisz no to mogliby równie dobrze puścić kilka trailerów, nie? Jakąś notkę prasową i byłoby to samo, no? A, i no nie wiem, no po prostu yy, a konferencje robić na przykład jeśli mają naprawdę coś, coś dużego do, do pokazania, chociaż wiesz, dla Microsoftu teraz wszystko jest, to jest dla nich coś wielkiego. Wiesz, ja ale... myślę, że to że z dobrym rozwiązaniem, a, ale powiedzmy, nie wiem, jakimś tam trudnym trochę do utrzymania i wymagającym ze strony firmy jest taki, takie podejście jak prezentuje Apple, nie, że ma dwie, trzy konferencje w, w ciągu roku i na każdej musi coś pokazać, nie? Rozumiesz, każda konferencja ma jakiś temat i fajno Mam takie wrażenie, że trochę ten styl przejmuje CDP, który jakby zwołuje konferencje Ale zwołuje ją wtedy, kiedy ma coś do powiedzenia, nie? Zapowiedź nowej gry i pokaże coś z tej gry, powie coś o tej grze Nie wiem, zdradzi jakieś, wiesz, nie wiem, zręby koncepcji i tak dalej, i tak dalej Natomiast te konferencje, które są na E3 to są takie konferencje, no zobaczcie, tak wygląda nasza oferta, jesteśmy zajebiści, a będziemy jeszcze bardziej fajni, nie? I ktoś poruszył chyba, e, chyba w Phantasmagherii właśnie ktoś poruszył taką, taki, taki temat i, i, i motyw, że mm, za każdym razem na konferencji MS, te, y, pada, zresztą na MS, Sony, tak, i Nintendo pada takie stwierdzenie, że to będzie najlepszy rok dla Microsoftu, nie? Tak, co roku jest to samo. No, i, Wiesz, jakby Jasne, no ja zdaję sobie z tego sprawę, że ten rok będzie dla nas najlepszy, ale mnie to jako gracza totalnie nie interesuje, to jest... Ty, no tak, no. Wiesz, no mam takie wrażenie, że jakby E3 zaczęło być, było takim trochę kompromisem na początku między targami dla, dla graczy, czyli konsumentów, a wydawni a, wydawni tak, a, wydawni a I załóżmy, nie wiem, handlowców, tak? Natomiast mhm. teraz jest to już coraz mniejszy kompromis i bardziej to idzie w taką sprzedażową właśnie, nie wiem, dla przedstawicieli Best Buy'a na przykład, nie? To no tak, albo jakiś, będzie lepszy dla Xboxa nie? Zobaczcie, mm -hmm. jakie będzie mieli zajebiste gierki, nie? I taki, wiesz, ja sobie wyobrażam tych takich spasionych typów z MediaMarktu, nie? Co tam siedzą, na widowni i on tak, wiesz, siedzi i kurwa drapie się po głowie i rozkminia, nie? Nie, no ta gierka to kurwa zajebiste będzie schodzić, nie? Zajebista gierka. Bo jest Kinect. No. Wiesz, wiesz o co no, chodzi, no to jest wiem, taki o co przekaz. Chodzi. Nic się kurwa nie dowiedziałeś na tej konferencji, nic, nie? Bo no ten to na no jakieś nowe gry, nie? Ale jeszcze wiesz co, generalnie e, z roku na rok coraz mniej interesuje mnie to E3, coraz mniej interesuje mnie E3 e, samo w sobie. Bo wiesz, wszystko to jest tak naprawdę jakiś, nie wiem, stream, który mogę sobie później obejrzeć. Fajny jest, wiesz, kiedy oglądasz to na żywo i czytasz w międzyczasie Twittera, nie, albo śledzisz Facebooka, co inni o tym sądzą. Ale jakby w tym roku obejrzałem tylko konferencję Microsoftu, a konferencja Sony i Ubisoftu, czy tam EA fakt, że były, wiesz, czy Nintendo były w dosyć takich dogonych godzinach jak na Polskę, że nie musiałem gdzieś tak po nocach siedzieć, chociaż chyba te Sony czy Ubisoft był nad ranem, ale... No właśnie a, i prostu, to jest kolejna rzecz. Stary, sposób, jak sobie pomyślałem, że ktoś mnie? kurwa siedział w ogóle wiesz w nocy, żeby to gówno obciąć, to no, no tak. gratuluję. i chodzi mi o to, że, że wiesz no, kiedyś jeszcze miałem takie ciśnienie, o, może obejrzeć to, bo może coś ciekawego będzie, ale teraz coraz mniej i jakby ten mm, ładunek tych informacji mm, jakby gdzieś się rozpłynął, bo jeszcze parę lat temu nie wiem, jak kupowałem tego PZX Extreme, o którym mówiłem w jednym odcinku, to wiesz, kiedy pojawił się numer z E3, no to, to wiesz, jakaś świętość. Pół numeru było prześwie, yy, poświęcone na 3 i to się po prostu chłonęło yy, każdą stronę, każdą jakąś zapowiedź, bo, bo to były jakieś rzeczywiście ekskluzywne materiały yy, i. A teraz wiesz, ja to sobie mogę spokojnie, wiesz, ogarnąć jakiś newsik. Poza tym, tak jak mówię, to się wszystko rozpływa, bo kilka dni wcześniej na przykład robi sobie Konami swoją mikrokonferencję. Albo jakaś firma zapowiada wiesz, jakąś grę, która e, tak naprawdę w tym szumie w E3 jakoś by zginęła. a Kilka dni wcześniej ma szansę jakby przebić się do świadomości graczy. E, więc no, no E3 wydaje mi się, że z każdym rokiem traci na znaczeniu i e, i tą imprezę musi uratować jakiś taki wielkie uderzenie, w sensie zapowiedź nowych Ale nie tak? wiesz, nowa generacja, nie? Nowa generacja. Pokażę to, nową generację. To, to znaczy, wiesz, no to ja mówię tak jakby w moich oczach, co może tu uratować, bo podejrzewam, że wielu ludzi jakby ciągle się jara, chociaż e, tą, tym, tą całą sprawą, ale tak naprawdę e, całą tą publiczność ożywi dopiero informacje na temat właśnie następnej generacji, tak jak mówiliśmy. I a propos, w którym roku, według ciebie, Maciek, już za, roku, już za rok zobaczymy? Następnie Właśnie 100? wiesz co? Eee, rok temu, mhm. może dwa lata temu. No dwa lata temu myślałbym, że w tym roku już będzie nowa generacja. Teraz, mhm. jak sobie o tym myślę, jak patrzę w jakim kierunku idą te gry i m, patrzę na przykład na takich watchdogsów, czy Eee, to, co, to co na mnie największe wrażenie zrobiło czyli ten Star Wars 1313 e, 13, mm -hmm. eee, to sobie myślę w ten sposób, że przeciętny gracz, który posiada Xboxa, dla niego grafika ta mi tak jest wyjebana w kosmos no eee, a jeśli ktoś jest większym hardcorem kupi sobie peceta no tak i w tym momencie stary Zaczyna się pojawiać takie, taki problem, tak? Bo kinekta podłączasz przez USB, jakieś, teraz będzie ten jakiś tam surfers, czy nie Surface, nie wiem jak oni to nazwali, nie pamiętam. To, to ta aplikacja na tabletach do, do sterowania. No smart, glass. smart Glass. nie? Więc nawet nie musisz już nic kupować. Nie masz jakiś inny tablet, instalujesz sobie aplikację i obsługujesz jakieś funkcje konsoli na tablecie, nie? Mhm. I widzisz z roku na rok wypuszczają nowe akcesoria, które jakby przedłużają tego... tego cykl tego, życia. Tak, cykl życia tego sprzętu, nie? Który i tak już jest rekordowy, bo wiesz, to no właśnie. zazwyczaj jedna generacja to 5 lat, do, do czasów PlayStation 2 włącznie, nie? I to byliśmy tego świadkami My, Poza e, tym właśnie, Poza tym pomyśl sobie, jak generacje. masz... A, jak masz PlayStation i masz nie wiem, napęd Blu-ray, nie? To no. pojawia się standard Blu-ray 3D i okazuje się, że z PS3 bez problemu to ciągnie. I nie? jest na to gotowe, nie? Bez problemu, no. no, tak jak mówisz. Więc e... nie ma sensu, nie? Fizycz fizycznie nie ma no sensu i... wypu wypuszczania nowego sprzętu, bo można Zresztą wypuścić nowe kolory. One Tak, Więc można wypuścić. Niedawno zaczęły nas siebie zarabiać, sorry. Teraz no. twoja kolej, żeby dokończyć myśl. Spoko. Nie no, jakby. Chodzi mi, chodzi mi wyłącznie, wyłącznie o to, że po prostu łatwiej jest wypuścić akcesorium, którego koszt produkcji będzie wynosił, zresztą 50 dolców i sprzedać je, no nie, 10 dolców i sprzedać je za 30, nie? bo to są takie koszty myślę, jak nie 5 dolców, i sprzedajesz no. takie dildo właśnie wtedy za 30-50 dolarów i stary co więcej, sprzedajesz to marketingowo w ogóle, wiesz, jako PS Move, nie? Pe Playstation no tak. 3 z PS Move i wszyscy wiesz, o ja pierdolę to jest zupełnie nowy sprzęt, nie? No, i zobacz nowe podejście. Tak, i zobacz w jakim kurde, jakby tym rogu, nie? I, i w ślepej jest w tym momencie Nintendo, nie? które okazało się w tej generacji konsol, powiedzmy, najbardziej innowacyjnym producentem. Wypuściło zupełnie, wiesz, pojebany pomysł na rynek mhm. i okazuje się, że. Wszyscy skopiowali Nintendo i te kopie się lepiej sprzedają od oryginału, stare, nie? No w tym momencie, no. no. bo jakby, wiesz, jest, jest coś takiego, że Nintendo się skupiło na tych fajnych kontrolerach, a zapomniało o sprzęcie, nie? No coś w tym jest, ale oni chyba już mają taką swoją przypaność dziwną. Wiesz co, jeszcze odnośnie tych wypuszczania no to to jest o wiele też bezpieczniejsze z punktu widzenia no, firmy, bo to chodzi tak, żeby dbać o... firma musi dbać no o swoje interesy. Tak. I wiesz co, no to jak mówisz, wypuszczenie jakiegoś takiego akcesorium jest dużo mniej ryzykowne niż, niż wypuszczenie całej konsoli, które wiesz gdzie musisz opracować nie wiem, jakąś strukturę... nie jest strukturę, no... architekt... Eh. Architektura. Architekturę właśnie nową. Jakieś nie wiem, po prostu wydajesz mnóstwo hajsa, a tutaj wrzucić jakąś pierdołę i to przedłuża ci na przykład cykl o, o rok czy dwa. I no wiesz, no, ja, ja na przykład. Ja ich, zupełnie, ja ich rozumiem, ale rozumiem też ciśnienie tych graczy, którzy już chcieliby zobaczyć nową generację, ale nowa generacja myślę, że to nie będzie nic więcej poza grafiką, bo to co teraz ma do pokazania Wii U, to nie jest nowa generacja, to nie jest next gen. Nie, Ale to, to powiem wiesz, o, za chwilę dlaczego. E, to raz, a dwa jak ja sobie myślę o tym jak mógłby wyglądać Xbox, nie wiem, 720, Xbox Oj, 4, 5, słabe. 6, 7, nie? A, to powiem Ci szczerze, że mam totalnie na to wyjebane jak to by wyglądało. Wiem, że gamepad byłby, byłby taki sam. Byłby Albo, taki sam, bo jest idealny. Nie bo nie jest bardzo zmieniać. dobry, nie ma co zmieniać, tak? Więc tak jak mówisz, to by się różniło tylko i wyłącznie bebechami, a trzy czwarte klientów i tak grałoby w gry z Kinecta. Tak, albo wiesz, no w ogóle miała na tą grafę. Tak Zwłaszcza się... widzisz, zobacz, na czym oni się skupiają, nie? Oni się skupili teraz głównie na tym, żeby dodać nowe usługi, nie? Streamingu, jakiegoś VOD i tak i tak dalej. Bo okazuje się, że... E, może się okazać, nie, że Xbox nie konkuruje głównie z PlayStation, w Pewnym no. momencie, tylko konkuruje nie wiem z jakimś tam hulu boxem, nie? Yy, roku z Apple, TV. z Apple TV, bo jakby oni uderzają w to, żeby zostać tym centrum multimedialnym, tak, nie pod tak, telewizorem. I to widać, I, i, to widać nie? i ludzie od czasu do czasu sobie pograją, od czasu do czasu zo o, zobaczą jakiś film, a, a do tego nie jest potrzebna jakaś tam zajebista moc obliczeniowa, nie? I uh -huh jakby widzisz, tak, tak jak mówię patrzę na, na to Star Wars 13 13 i myślę sobie że ta gra jest zajebista nie tylko, uh, tylko wiem na przykładzie Battlefielda nie? w którego, w którego no, gram teraz ci tak tak w którego gram teraz na, na PC że owszem grafika jest dużo lepsza nie mhm. niż w wersji nie wiem no, choć, choćby nawet z PS3, nie ale szczerze mówiąc, jak grałem na PS3 czy na Xboxie, to i tak wydawało mi się, że ta grafika jest zajebista. No. I totalnie by mi nikt, kurde, nie powiedział, wiesz, że nie, no jest, kurde, kolosalna różnica, nie? To bym powiedział, nie no, może są tekstury trochę wyższej jakości, ale przecież to jest ta sama <grych> gra, nie? No. Rozumiesz? I... Nie, no, nie uwierzysz, dopóki nie zobaczysz. Tak? Dokładnie, no a jeśli jest wszystko ok, jeśli to nie razi, to nie, nie jest tak jak ostatnio ktoś wrzucił screena z FIFA 98, nie tam Road to World Cup, że wiesz, euro i, i zaczyna grać w FIFA, nie, taka no, nostalgia, a. nie. No to, to ktoś skomentował na Facebooku wtedy, że dobrze, że piłka jest okrągła, nie? Rozumiesz? No, to nie jest taka grafika. Nie, nie, nie, no. ma, nie ma sensu po prostu. No, z biznesowego punktu widzenia nie ma sensu po prostu wypuszczać nowej konsoli takie, takie Dobra. zdanie. E, to teraz ogólnie może przejdźmy od razu do poszczególnych konferencji. Zacznijmy od pierwszej konferencji, jaka się generalnie odbyła Microsoft i tą, którą widziałem. I chyba ty też widziałeś tylko tam? No tylko... Ja w ogóle nie widziałem. Aha, żadnej nie widziałeś. Czy coś jakby z tych wiadomości, które docierały po konferencji w trakcji. Coś ci utkwiło w pamięci do tego czasu, że pamiętasz nawet chyba po tygodniu, albo i trochę więcej po prezentacji, czy nic? Eee, powiem ci tak, teraz mam, odpaliłem sobie naszego fanpage'a, na którego właśnie z taką myślą, że zadasz mi to pytanie. Na którego pytanie. zapraszasz? Tak, na którego zapraszam i na którego wrzucałem właśnie gry, które i, i info, które się pojawiło podczas E3, które mnie w jakiś tam sposób zainteresowało. Uh -huh. Nie wiem, czy Halo 4 była pokazana na E3. Była. No to Halo 4 z tej konferencji pewnie Microsoftu jest. Uh, no i chyba ten Star Wars 1313 był na konferencji. Ale on nie był pokazywany. On nie, nie. był pokazywany, aha. No to nie. stary. Powiem ci tak, gdybym nie miał tej listy odpalonej przed, przed sobą, uh -huh. to chyba jedyna gra, o której bym pamiętał to by był Assassin's Creed 3 i Watch Dogs ewentualnie jeszcze Gears of War Judgment mhm. nic więcej ale to już taka ogólna lista no a, Lara, ogólna stare nawet nie, nie, nie wpadło a nie no wpadło mi to w oko ale totalnie mnie to nie interesuje aha rozumiem e, wiesz co Jesz, no, no to gierci kinowe na to czekaliśmy chociaż ja z Radolfem oglądałem ja oglądałem tą konferencję z Radolfem i bardzo, bardzo czekaliśmy na girsiki, na jakieś info, że dostajemy, nie wiem, jakiś gameplay czy coś takiego i na konferencji dostaliśmy tylko trailer, no i gameplay można było sobie obejrzeć z multi, gdzieś, wiesz, poza konferencją, po prostu były linki, po prostu był już grywalny kod, nie, multiplayera. Jeśli chodzi o te, jeśli chodzi o samą grę, ja jestem bardzo zajerany premiera chyba gdzieś jakoś na początku 13, 2013 roku. a e, 13 lat przed e, wydarzeniami z pierwszej części. E, będzie call będzie Braid. E, co jeszcze? Bardzo spoko. I to, co mnie jara najbardziej to, że prawdopodobnie ma spore no, dłubie przy tym po prostu people can fly, tak, które bardzo no właśnie tutaj. Z, zwłaszcza, zwłaszcza, że oni się wypowiadali w ten sposób, że e, w sumie tam 90% gry to jest ich auto, ich dzieło, nie? Mm -hmm. takie, takie, znaczy, tam... Ja tego nie śledziłem czy, za bardzo, ale no, że, że, że rzeczywiście i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, tak, i, wiesz, jako no, polskie studia za które trzymamy no, kciuki, tak. to są i, też nasi sąsiedzi, nie? No to jakby ze studia obok <głos> na przeciwko. <głos> I wiesz, Gearsy to jest jedna z największych marek, jak i na pewno jedna z największych na Xboxa, jeśli nie największa, bo jeszcze można tam Halo. Halo jest chyba największą, jeśli tak można powiedzieć. No i Forza ma jakieś znaczenia No i Gearsy nie, ale Gearsy postawiłbym na drugim miejscu. I jeśli chodzi o generalnie o granie, Wszyscy mniej więcej kojarzą Gearsy, jeśli nie grali, no to przynajmniej wiedzą mniej więcej o co chodzi, tak? I, I kojarzą to jako dobrą grę. No i robi to People Can Fly, jakieś studio, o którym jeszcze, nie wiem, 10 lat temu mało kto słyszał, a teraz robią tytuł AAA, na który wszyscy czekają. Yy, mają pojawić się jakieś zmiany w multi? Yy, pojawią się klasy? No pojawią się klasy i pojawią się jakieś tam chyba 3 czy 4 nowe tryby, nie? rozgrywki z tego, co ja pamiętam. Na pewno jeden, który ma być połączeniem hordy i bestii w jednym. I w tym w tym trybie też są właśnie, jest podział na klasy. Że, wiesz, jedna drużyna gra tymi kogami, czyli ludźmi, a druga lokustami. I, i, i tak, Po i każdej stronie, to, te, wiesz, mają jakieś klasy, jakby może sobie grać stickerem, albo, nie wiem, kantusem, czy czymś takim, albo granadierem. A od strony e, Wiesz, e, ludzi, masz medyka, e, jakiegoś inżyniera, czy, czy żołnierza, więc zapowiada się ciekawie. Ludzie, którzy grali w, na, na targach, bardzo mi się podobał ten, ten, no, ten nowy tryb i nie mają nic do zarzucenia, po prostu nawet jeśli wrzucam to samo ludzie z People Can Fly czy z Epic, bo wiesz, multi może zajmować się inne studia niż to, no które tak. się zajmuje singlem, to nawet jeśli będzie powtórka z Gearsów trzecich, to i tak to będzie bardzo, bardzo dobry multiplayer Fakt, że zawsze można liczyć na jakieś poprawki, ale nawet w tej takiej podstawowej wersji będzie spoko. I tutaj jeszcze dochodzi jakiś nowy tryb, więc y, warto mieć girsiki na, na celowniku, szczególnie, że, że fabuła też może być fajna, jeśli ktoś lubi to uniwersum, bo jest naprawdę dużo jeszcze do opowiedzenia y, o, o tym świecie i myślę, że może być ciekawe. A jeszcze jakieś może gierki z samej konferencji Microsoftu, było mnóstwo szrotu na Kinecta, który nikogo. No właśnie co właśnie z tego co, z tego, co słyszałem, to, to, to tam 3 czwarte tych gier to były na głębokie. Tak i Internet. było bardzo dużo o usługach, jeśli chodzi o same usługi, e, podoba mi się Smart Glass. E, to znaczy, ta, ta, wiesz, sterowanie, Kinectem, to znaczy kinek e, konsolą z poziomu tabletu e, i fajne, że to nie musi być, nie wiem, tablet na przykład z Windows 8, tylko może być, nie wiem, iPad czy jakiś tablet z Androidem na pokładzie bardzo fajny sposób e, mam nadzieję że będzie miało to jakiś realny wpływ na użytkowanie w kontakcie moim kontakcie z konsolą że będę mógł coś zrobić więcej niż do tej pory wiesz, w jakiś sposób nowy wchodzi w interakcję z, z tym sprzętem. E, problem nie ma być nie wiem, Internet Explorer nikogo e, będzie prawdopod prawdopodobnie straszny e, tylko że spora część e, Konferencji Microsoftu po to były po prostu usługi dla Stanów Zjednoczonych, nie wiem, ESPN, yy, nie wiem co tam jeszcze no, po prostu no, telewizja, telewizja, telewizja, sport, telewizja, telewizja, filmy. No tak też no, kiedyś jest, jest było. Ja takie... pamiętam jak oni pokazywali dla tak. Stefema, tak, że będzie na, na Xboxie no. i ja go ani razu nie widziałem na oczy, nie. No, no nie widziałeś, bo jesteś w złym miejscu i <laughs> oglądając tą, w złym miejscu na świecie e, oglądając tą konferencję, miałem takie mm, wrażenie, że to wszystko co, o czym oni mówią, to znaczy jest spoko jeśli jesteś takim casualem totalnym, że wiesz i wykorzystujesz Xboxa jako nie wiem sprzęt do oglądania filmów, nie tylko grania, a granie ewentualnie jakiś kinek, no to to może być fajne i mieszkasz w Stanach, nie? To jest wtedy masz mnóstwo tych usług, nie wiem, swoją ulubioną telewizję, swój ulubiony kanał z filmami. Wszystko masz w wiesz w jednym pudełku, w zasięgu pada czy tam tabletu, a w Polsce to zupełnie wiesz nikogo. I wiesz, rozumiem Rage graczy, którzy czekali na gry, a dostali tam, nie wiem, ze dwie, trzy, trzy takie bardziej hardkorowe pozycje, a reszta to były takie śroty i, i dużo, e, tak jak mówiłem, jakichś usług, które w Polsce nie znajdą mm, zastosowania. A, a Splinter Cell był też na w oko, czy nie kojarzysz w ogóle Splintera? Nie, Splinter mi wpadł w oko, obczaiłem sobie trailer w ogóle. Ty, ty. Był nawet gameplay pokazywany na jakiś taki. Tak, ale powiem ci szczerze, że. Wiem, że to się sprzeda, nie? Ale nie do końca ja to kupuję. Tak jak kupowałem Conviction po prostu od A do Z. I jak miałem hmm. tylko PlayStation, no to po prostu mega żałowałem, że nie mogę w tą gierkę zagrać, nie? Bo sobie myślałem, kurde, ten Sprinter sobie jest zajebisty. Tak tutaj już wiesz, wchodzi jakiś ten third echelon, nie? I kurde, po prostu mam wrażenie, że czasami e, Tom Clancy bardziej przeszkadza niż pomaga, nie? Na tej zasadzie. No to jest od to chyba od, jeśli chodzi o to, to główne twoje, jak to się ładnie mówi, wątpliwości są skupione wokół fabuły, tak? Czy klimatu? Klimat, tak. no klimat fabuły. Aha, klimat, nie? aha. No bo gameplayowo to jest z tego co widziałem jest to co było w Conviction. To znaczy jest ten system osłon i system eliminacji na pewno. Jeszcze pewnie takich kilka tweaków, które mają poprawić, wiesz, rozgrywkę i pewnie kilka nowości. Ale na gameplayu to wyglądało bardzo w porządku, moim zdaniem. I, i też chyba warto przyglądać się. No myślę, wiesz, że na pewno warto będzie w to zagrać, nie? Tylko myślę, że nie będzie po prostu już takiej podjarki, nie? Mhm, mm mhm. Mm nie wiem, chyba już to wszystko. To z jakichś ciekawszych gier, które pojawiły się na konferencji Xboxa i Microsoftu, jeśli coś mi się przypomni, to, to może wtrącę. Sony? Coś od Sony? No, nic dobrego? nie kojarzę od Sony. Nic nie kojarzysz, A, a na przykład ten kojarzy Last od of Sony Us? Beyond? Nie, Beyond nawet nie, nie zwróciłem na to uwagi. Zwróciłem uwagę mm -hmm. na, ten, na The Last of Us od mm -hmm. Jezu, od Naughty Dog. Naughty Dog. A, I powiem Ci szczerze, że no fajnie, nie? no to jest Uncharted 4, no po prostu kurwa wygląda no, nie, tak samo, biega że kurwa tak samo. No może samo. mniej akcji jest chyba. Wiesz generalnie. co, ale jak patrzę po prostu, nie? Że ten gościu się kitra po prostu za, za jakimiś tam, no tam e, przeszkodami, no. nie? I recenzenci się podniecają, że w końcu, wiesz, podbiegasz do przeszkody i jesteś do niej ustawiony przodem, a nie plecami. I, i że to jest taka zmiana, nie? I to jest w ogóle takie wyjebane. Ja sobie pomyślałem, że po prostu kurwa ludzie, którzy o tym piszą są jakimiś no life'ami po prostu. <śmiech> nie, wiesz, bo to e... wiesz, no jakby kurde, wygląda to spoko, nie? widać, że są jakieś tam zmiany w tej sztucznej inteligencji, e... które no jakby deklasują dość mocno powiedzmy to, co oferowało Uncharted, grafika jest kurde lepsza, wszystko wygląda trzy razy fajniej. E... No jest, wydaje się, nie wiem, wiem, że to chyba złotowo, ale tak bardziej próbuje naśladować rzeczywistość. Tak, no jest tak trochę doroślej, no. nie? No, doroślej to akurat jeszcze chyba gorsze słowo niż moje. No, ale wiemy, o co chodzi, no. tak że, że jest bardziej realistycznie może? No, może tak. No, powiedzmy. No, ale to jest wszystko, wiesz, bardzo umownie mówimy. E... Ale wiesz, no jakby znaczy doroślej, może fabuła może być fajniejsza znaczy bardziej taka skupiona na jakichś takich wątkach ale no, o samym jakby designie i gameplayu mówiliśmy do tej pory tak I w tym kontekście. Tak no mi chodziło wiesz o to, że jakby całość jest taka trochę mroczniejsza i brudna, nie? brutalnie. tak, ale ale kurde widzę jak facet się bije na pięści, nie i widzę ten system z uncharted i myślę sobie kurde no tej nic nie wymyślił nowego nie? Rozumiesz, bo to, że tam no. będzie y, jakiś system fizyki wyjebany i tak dalej, no spoko, nie? Ale a, no to jest takie kurde, nie wiem, z Call of Duty nowym, nie? Że to jest ciągle ta sama strzelanina, tylko z lepszą grafiką, no. No i Call of Duty też było na, na, na pokazie Microsoftu, ale Call of Duty nikogo. Mimo no, tego, że próbuje się zmienić. No, no tak, ale tak nawet, no, no, no, Call of Duty. Ja w to nie, nie, no, Call of Duty, Call of Duty. Pewnie i tak sprze wiesz, sprzeda się w... W ileś tam milionów, iluś milionowym nakładzie. E, dobra, wiesz co? Mm, mówimy o Sony. Beyond, rozumiem, że w ogóle cię nie ruszyło, nawet do tego nie, nie, nie ogarnąłem. Nie, nie ogarnąłem. Kojarzę tytuł, kojarzę, że tam się ludzie podniecali, ale. Nie nie zainteresowało mnie to, szczerze mówiąc. E, nie, no to jest po prostu kolejna gra Davida Cage'a. A, to chodzi o tą laskę, tak? Co był ten trailer? Tak, o Ellen Page. Aha, no bardzo mi się to podoba. Fajne. Znaczy, wiesz, no jeśli ktoś lubił Heavy Rain, no to pewnie kupuje tą grę w ciemno i nie ma y, co, co, wiesz, mówić. Nie, no tym, wiesz, nie. jakby t, sam, samo to wideo, nie? Które tam wcześniej było pokazane, co... T, t, Chyba mi się podniecaliśmy nawet na jakimś tam podcastie. No kara, ale to było takie tech demo, no. a ta laseczka jest trochę wiesz, inna jakby i chyba mniej więcej, i inny jest klimat Aha, tego, bo no to jak chyba jest w tym Beyond chodzi to, bardziej to o jakieś polega. takie, znaczy Beyond jest bardziej takie osadzone, wiesz, w zupełnie we współczesności, mniej więcej, nie wiem, taki no, totalna współczesność z klimatem, takich małomiasteczkowych, jakichś szeryfów i, i jakiejś takiej Ameryki. Eee, właśnie tutaj mówię, jakiejś mniejszej, niewielkomiejskiej i, i tak dalej z jakąś laseczką, z jakąś młodą dziewczyną i tam pojawia się motyw z jakimś duchem czy coś takiego, że, że są jakby sekwencje, kiedy kierujesz tą samą dziewczyną, ale też masz sekwencje, kiedy e, wiesz, możesz wpływać na otoczenie, bo jesteś tam jakimś, nie wiem, właśnie duchem czy coś takiego, jakimś wiązką energii czy coś takiego, wiesz, zupełnie się nie, nie wgryzałem w ten filmik po prostu przeklikałem wyglądało to dosyć interesująco Wiesz, pojawia się pytanie, czy to jest bardziej film, czy to jest bardziej gra, czy warto się tym w ogóle wiesz, interesować jako, bardziej jako gra, czy patrzy na to w ogóle jako film, bo fajnym, też, fajnym motywem związanym z tą grą jest to, że pojawia się tam właśnie LMPage Page. I, wiesz, do, może to wiesz, świadczyć o tym, że jakby profesjonalni aktorzy, którzy są, wiesz, znani z filmów, e, wiesz, są celebrytami i tak dalej, nie tylko będą, wiesz, używać swoich głosów, czy tam, e, e, wiesz, twarzy, jakiejś tam postaci pojedynczej, ale na przykład będą grać, wiesz, e, i nie będą brać udział tylko w grach na licencjach jakichś, to po prostu będą jakby będzie casting na, na człowieka, który zagra w grze i to może być, jest takie wejście sprawi, że jeszcze, że gry starają się jeszcze bardziej popularne w takim mainstreamie powiedzmy, że, że przestaną być postrzegane jako wiesz, nie wiem, zabawa czy coś takiego, tylko i wyłącznie czy wiesz o co mi chodzi? Czy, czy no czaje nie, to znaczy myślę, że to jakby, to, to o czym mówisz jest całkiem, całkiem spokojnie i a taka koncepcja, nie, że może być właśnie prowadzony casting do jakiejś gry jest jak najbardziej okej, okay, I to jest bardzo fajny kierunek, nie, Bo jakby ja myślę, że przy obecnej technologii, nie, I tym, co, co, co ta technologia może nam dać, ten cały David Cage, on nie, nie jest głównym facetem. Nie, I pokapował się, że żeby osiągnąć pewien poziom, nie, o którym tam większość powiedzmy twórców gier marzy, mhm. jakiegoś realizmu. Nie da się tego zrobić po prostu bez udziału prawdziwego aktora, nie? No. I jak, żeby to jeszcze dobrze wyglądało. Żeby to kurwa zajebiście wyglądało. Bo jak, jak grałem mm -hmm. w Heavy Raina, nie? to mm -hmm. faktycznie no, to jest tak, jakbyś oglądał film, nie? I to nie jest tak, jak ludzie mówili, wie, że to nie jest gra w ogóle, bo tam się kurwa nie gra, tam się nic nie robi. Że nie możesz przegrać. Tak, tak i tak dalej. Nie, nie kurde, w... no jest jak gra. no, To jest gra, która po prostu jest zajebiście zrobiona, nie? i tego typu podejście, nie? że właśnie mega mi się podobał, na przykład ten trailer, nie? O którym, do, do którego tam ciągle wracam, bo no wiesz, no, znaleźli laskę, która po prostu zagrała tą postać nie? i potem ją odtworzyli na cyf w cyfrowej wersji, nie? Mm -hmm. To była ta sama osoba tak naprawdę, nie, więc mega to wyglądało po prostu i y to jest właśnie ten poziom, którego ja chyba bym oczekiwał tak naprawdę od gier, nie? Czyli nie no. robimy Last of Us, które jest kopią Uncharted, tylko robi robimy Last of Us, które wprowadza nową jakość, nie? Nową, wiesz, w takim sensie, że oni faktycznie w cutscenkach na przykład w Uncharted wyko wykorzystywali tam prawdziwych aktorów, nie? No ale fajnie by było jakby, no to było takie bardziej powiedzmy całościowe podejście do, do sprawy, nie? No tak, nie, nie tylko jakaś, no nie ma co, przychodzi Chyba wszyscy mniej więcej oczekujemy tego samego. A, czyli warto mieć na tą grę na celowniku. A, co jeszcze od Sony? Hmm, hmm, trudno mi cokolwiek powiedzieć. Pewnie, ale chyba hmm, posiadacze Vity byli rozczarowani, bo za dużo się nie pojawiło e, informacji na temat gier na, na tą platformę. To może być smutne. Co pokazuje, że nie wiem, wydaje mi się, że Sony ciągle nie ma za bardzo pomysłu, w jaki sposób rozkręcić tę konsolę. Ja również. myślę, stary, że Sony to zaczyna mieć pomysł, jak tą konsolę zakopać, kurwa. Stary. Nie, wiesz, co może być, jak wiesz, w przypadku PlayStation 3, gdzie na początku też było może nie za wesoło, ale później e, to wszystko się rozkręciło. Powoli, tak, tak myślisz? A ja, zawsze... jak ja, jak ja sobie tak myślę, to potem. E w mojej głowie pojawia się taka nazwa, Samsung Galaxy S3, iPad 3, iPhone 5, nie? PSP Vita. PS Vita, PS Vita nie w tym momencie. No. Nikogo to PS Vita, stary. Choćby tam, oh, w, choćby, choćby cała ta konsola była dotykowa i robiła ci loda, to nikogo to po prostu. No. Jest, jest tak niszowy, w ogóle jakiś... Właśnie ja mam takie wrażenie, że, że część tych firm po prostu ma taki problem, że wpadają na jakiś pomysł, nie? Nie Wpadli na pomysł, że zrobimy... Nie, iPhone i telefony z Androidem są chujowe, nie? To jest chujowy sprzęt do grania. No dobra, mogę się z tym zgodzić, nie? To my zrobimy taki sprzęt, który będzie miał zajebiście dużo opcji i w ogóle będzie zajebisty. No i wszyscy mówią, kurwa, to jest zajebisty pomysł, nie? Zróbmy ten sprzęt. I nikt nie znalazł się po prostu w tej bandzie. Kto by powiedział im, ej, słuchajcie, nie, ale ludzie w autobusie nie będą przechodzili Uncharted. No. I kurde, wystarczy taka jedna myśl, stary, żeby ten pomysł legł w gruzach, bo on się po prostu nie opłaca, no. Ten, on, to nie będzie mega popularna konsola, już lepszym pomysłem jest to, to Wii U, nie? Całe, no tylko jakby możliwości A. graficzne, które tam są, to no, są żenujące, nie? No, to wiesz, gdyby, gdyby tak wyglądało PS Vita nie, jakby takie założenie miało, nie? Że to jest takie, wiesz, niby tam można to podłączyć do telewizora, a nie można wykorzystać to jako kamerkę do telekonferencji na telewizorze, wiesz, to jest takie, no, wiem. To jest, Myśli sobie, kurde, coś na coś się dzieje. tak, co, do czegoś to można wykorzystać, nie? Hmm. Bo wiesz, ja z iPada mogę zadzwonić do ciebie na Skype'a i z iPhone'a mogę do ciebie zadzwonić na Skype'a, mogę sobie pograć z tobą, nie wiem, przez 3G, no to się okazuje, że masz 3G w PS Vita, a nie możesz grać, nie? Wiesz, jakby... O, o co chodzi? Nie? Jest, jest, jest jakby to bez sensu, nie? I mam takie wrażenie, że sony nikogo. Sony go. Uh, wiesz, tu no... Żeby coś jeszcze chyba wymienić. Nic nie wpadło mi w oko, co było, wiesz, totalnym ekskluzywem dla Sony. Yy, nie wiem, może teraz ostatni z wielkiej trójki Nintendo? Coś Nintendo? Powiem ci, że Nintendo to yy, moja wiedza na temat konferencji Nintendo ogranicza się do tego, że była i że dużo mówiło się o Wii U. Yy no i że generalnie konferencja Nintendo była jakaś chujowa mega i nic się tam nie, ciekawego nie pojawiło. No. no generalnie Nintendo nikogo. No niestety. No, niestety, no tak to eee, wygląda. Wiesz co, oni chyba nawet zrobili trzy tak naprawdę konferencje. Jedną przed, e, drugą podczas E3 i trzecią chyba tylko z grami na 3 ds i każda z tych była tak samo chujowa. Chociaż i tak większość ludzi wskazuje, że była i tak lepsza od tego, co pokazało od tego, co pokazał Microsoft. To bardzo prawdopodobne, jeśli biorąc pod uwagę, że oceniamy, kto pokazał więcej gier i jakby nowości, no to rzeczywiście Wii U wygrywa w, tym, w tej walce. Wiesz co, nie wiem, tak ta konsola zupełnie mnie nie rusza i jest, wydaje mi się, zupełnie nietrafionym z pomysłem, ale wiem, że tak samo ludzie mówili 5 lat temu, kiedy Nintendo pokazywało Wii zwykłe. I wszyscy mówili, o kurwa, jakie to będzie chujowe, albo to się nie sprzeda, to to ruchowe kontrolery i tak dalej. I każdy już wróżył po raz pięć, po raz nie wiem, 50 upadek Nintendo, co się zdarza mniej więcej raz na pół roku. Ale no, no, ten rynek jest dziwny i Nintendo ma naprawdę dużo szczęścia w tym, co robi. Chyba podejrzewam, że ma więcej szczęścia niż rozumu i jakieś, wiesz, analizy tego, tego świata całego niż... Ee... Wiesz, niż ogarnięcia, Mamy no. więcej szczęścia niż, niż ogarnięcia. Wiesz co jeszcze mogę powiedzieć, no graficznie nie powala. No wiesz, ale to jak ja tylko zobaczyłem... trochę lepiej niż, niż to, co jest teraz. Jak ja zobaczyłem na, na tej konsoli tam w pewnym momencie pokazywali jakiś tam dashboard, nie, czy taki home mhm. i zapieprzały te Mi. Mi. I, i zobaczyłem, że to, kurwa, pikseluje nie, na tym ekranie. To no. kurwa, to w ogóle nie chodzi o żadną grafikę, nie? To w ogóle, wiesz, to jest stary, to jest japoński wytwór, nie? I to jest taki prawdziwy, japoński, tak, rdzenny tak. wytwór. i no taki... Nie da się tego podrobić. Tak, i to totalnie. jest taki poziom abstrakcji po prostu, którego nie da się zrozumieć, nie? No dla mnie to, wiesz to jest zupełnie szalone. Wiem, że to jest jakaś pierdoła, nie wiem, jakieś durne mini, czy wygląd menu w konsoli, ale to jest dla mnie ważne, bo ja lubię zwracać uwagę na takie detale i jeśli e, wiesz, coś jest od, zrobione, w, detal jest dobrze zadbany, tak? Dobrze jest duża dbałość o detal, to, to wiem, że cała konsola jest dobrze przygotowana i, i jeśli coś, po prostu to jest kwestia gustu zupełnie, czy komu się te mi podobają, czy nie, ale ja w tym momencie jestem już totalnie odrzucony, chociażby przez taką pierdołę, E, nieważne jakie to będzie miało gry, nie chcę w takim wiesz, jakby z takiego dashboardu korzystać. Wiem, że na przykład nie wiem, komuś może się nie podobać dashboard do Xboxa 360, no ale ten akurat jest dla mnie spoko, a ten a do pokazania Nintendo jest naprawdę chujowy. To znaczy, Microsoft ma jakiś pomysł na ten dashboard, tak, i próbuje jakieś wiesz, no to co chodzi o tam, to, mm, to co zostało wprowadzone przy okazji Windows Phone. 7, tak? No, dokładnie. Kafle, i tak dalej, i tak dalej. Więc mają jakieś myśl, A ja po prostu nie wiem, ktoś nałykał się za dużo tych grzybków i postanowił pójść do pracy, przesiedzieć tam 12 godzin w oparach skarpetek i stworzyć dashboard do, do Wii. Mniej więcej tak to wygląda. Ehm, co jeszcze gry. Ja myślę, że może, moglibyśmy wymienić teraz jakieś załóżmy, nie wiem, dwa, trzy tytuły, które. Naszym zdaniem warto obserwować w ogóle z tego E3, nie, bo... Ale nawet E3 czy Wii? Nie no, Wii U to, to myślę, że... że... Ale pozwolisz mi jeszcze... Na Proszę, głosowanie? oczywiście, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję A ty jeszcze sobie tutaj popiszesz, kochani ja się powyżalam. a Wiesz co, jeszcze mogę powiedzieć? Gry. jakiś Mario w 2D. Podejrzewam, że jeśli chcieliby pokazać moc konsoli... Pff. Jeśli chodzi o Wii U, to jest problem z pokazywaniem jakiejkolwiek mocy. Chcieliby pokazać moc konsoli, pokazaliby Mario w 3D, albo nie wiem, ten rok wcześniej pokazali całkiem fajnie zrenderowane, całkiem fajną zrenderowaną animację z Zeldy, nie z Legend of Zelda. A w tym roku pokazują Mariana, który jest w 2D, tak? czy 2,5D. I to wygląda jak każdy kolejny Marian, tylko że teraz jest niby w wysokiej rozdzielczości, więc nikogo. Jakieś, nie wiem, pikminy. Fakt to jest fajna gra logiczna, tak, i jest ładna i kolorowa, ale mm, ciągle to nie jest jakieś, wiesz, coś, co zrywa czerep. Yy, a pozostały line-up gier mniej więcej wygląda tak, że są jakieś takie ciekawsze może pozycje, ale większość to po prostu mm, zremasterowane jakieś tytuły, które pojawiły się rok temu powiedzmy, konsola Wii U wychodzi w listopadzie czy w październiku tego roku i pojawia się na niej Batman, który wyszedł w listopadzie tamtego roku yy, i którego już wszyscy ograli, którego już wszyscy zdążyli kupić wszystkie DLC i tak dalej, i tak dalej i nie rozumiem zupełnie tego kroku, no wiesz, to po, co grupa... mam, po co mam wydawać yy, wiesz, yy, tysiąc, nie wiem, 500 złotych, czy więcej, bo na pewno więcej jeszcze w naszym kraju, gdzie yy, ceny sprzętu od Nintendo i ceny gier na konsole Nintendo są wbite, są bardzo wywindowane. Na konsolę, na, żeby zagrać w grę, w którą grałem rok wcześniej, albo w którą mogę zagrać też na, wiesz, na swojej starej konsoli, gdzie mam po prostu, nie wiem, mnóstwo znajomych, gdzie mam dobre multi. Gdzie mam to wszystko fajnie ogarnięte, gdzie pad działa mi, nie wiem, 15-20 godzin, strzelam zupełnie liczba z dupy, a nie jak tabletopad, który wytrzymuje 3,5 godziny, a ładuje się chyba z 5. <śmiech> Kurwa. Mniej więcej tak to wygląda. No, tabletopad <śmiech> odla, na Wii U 3 do 5. Nie, sorry. 3 do 5 godzin. 3, 3 do 5 godzin potrafię wytrzymać, tak? Działając na takich optymalnych ustawieniach, powiedzmy, a 2,5 godziny się ładuje. Więc to jest w ogóle jakieś w ogóle ogromna pomyłka z mojej strony, szczególnie że wiesz w, tamtym, w tamtej generacji yy, mieli kontrolery ruchowe. To było coś zupełnie nowego. To znaczy, kontrolery ruchowe jako podstawowe yy, narzędzie do ogarniania gier yy, i ty mogli zaskoczyć. A teraz y, jedynym takim selling pointem nie mają grafiki, to nigdy nie mają dobrego online nie mają, nie wiem, mnóstwa innych rzeczy, które jesteśmy przyzwyczajeni do, do tych konsol, które wysłaczy do Microsoftu i Sony e, i próbują sprzedać e, konsolę jakimś padem, który nie ma multitacza i trwa i bateria wytrzymuje 3 do 5 godzin. A tą samą technologię próbuje teraz wcisnąć Sony, tylko tak jak mówiliśmy, w sposób taki, że dodają gadżet po prostu do konsoli e, Sony i Microsoft. Sony masz, nie wiem, PS Vite, wykorzystujesz wykorzy wykorzy wykorzy wykorzy w ten sam sposób, w jaki ten tablet opad ma współpracować z Wii U tak naprawdę na tej no. konsoli, tak i e, Microsoft wprowadza Smart Glass i poza tym, że możesz sobie tam miochać, nie wiem, w menusach tym Smart glassem albo szukać czegoś w necie, to mają pojawić się jakieś wiesz opcje typu menusy wyświetlane na tym tablecie, że wiesz dodatkowy ekran, tak samo zupełnie jak to działa w Wii U, więc sorry, do wyboru mam nową konsolę, która, do której jestem do której nie jestem wiesz, zachęcony w zupełnie sposób na której ekskluzywy zupełnie mnie nie rajem bo są, wiesz, fakt, że są słodkie i piękne i dla wszystkich, ale grałem w Marię, jak miałem 7 lat, czy coś takiego i później już nie chcę do tego wracać, chcę brudne Girsy <grym> I, I wiesz, ma, tak jak mówiłem, okropny pad, <grym> I, a z drugiej strony po prostu biorę swojego iPada i instaluje jakąś aplikację i już to wszystko działa to, stary no wybór jest bardzo prosty. Ja zawsze, wiesz, fajnie, że Nintendo jest, bo oni mają jakiś e, szalony pomysł na to wszystko i pokazują, że, że jakby oni ciągle robią zabawki, tak? Oni nie starają się zrobić nie wiadomo czego jakiegoś systemu multimedialnego, tylko robią ciągle, wiesz, sprzęty do grania typowe. E, I zawsze, wiesz, to jest taki nutko mm, Orientu w, tym, w tej naszej branży, gdzie Orient już praktycznie się wytracił bo wszystko zostało, wiesz, wszystko to, co najlepsze było w Japonii już zostało powiedziane za czasów PlayStation 2, a, a Nintendo mi się wydaje, że jeszcze trzyma tę taką starą japońską szkołę. Jak na tym wychodzi, to już inna sprawa, ale no, że fajnie, że jest taki grad na rynku, o to mi głównie chodzi tak? i, i to zawsze jest jakiś powierz świeżości, no, że, że jest z czym porównywać i to jest... W porządku. No, tyle. Oh, Uf, nagadałem się. No, no, generalnie to, to, Wii U nikogo. No myślę wiesz, że Wii, Wii u. Nikogo. <głos> no, nie, nie mam nic więcej do powiedzenia, o to. No zobaczyć, jeszcze sprzedasz Paceta, żeby wiesz. E, kupić Wii U. No, nie no, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale może masz rację. Dobra, to co? To może tak już na, na samą końcówkę? E, ogółem, ogółem, bo tutaj zostali już chyba nam tylko, wiesz, wydawcy, wydawcy, czyli EA i Ubisoft. No to ja bym po I... prostu olał te ich konferencje i szczerze no mówiąc... No tak, tak, po prostu jakieś takie gry, które, wiesz, poza, jakby które były prezentowane generalnie w czasie 3 albo przez jakiś wydawców, nie wiem, Strzelaj, tylko jest Strzelaj w Watch Dogs, bo o tym mówi, na końcu i razem pomówiłem, bo to jest chyba... Najlepsza gra, jaką widzieliśmy, tak? No właśnie nie. nie no tak, dobra, to ja powiem jedną, a ty, ty powiesz o Watch Dogs. Tak? Watch, Watch Dogs. Więc Watch moim Do zdaniem yeah. najlepszą grą, jaką widziałem na, na E3 jest Star Wars 13.13. 13. A ja w ogóle tego tak nie widziałem, e... więc chciałem zobaczyć. I, i... i powiem i powiem, powiem czemu. a może nie dlatego, że pokazuje jakiś nowatorski gameplay i w ogóle e, cała ta produkcja jest na jakimś mega. E, wiesz, na jakimś mega abstrakcyjnym poziomie, nie? I w ogóle tutaj to już to nie są te same Gwiezdne Wojny co kiedyś i, i tak dalej, i tak dalej. E, chodzi po prostu o to, że e, poziom e, graficzny tej gry i poziom, poziom jakby szczegółów w, w grafice w grze, jaki zaprezentowano robi naprawdę wrażenie nie? I, i, i wszystkie scenki są generowane w czasie rzeczywistym a, a wyglądają nice. jak e, no, tak zwany ten CG nie? E, więc e, no, na mnie robi to gigantyczne wrażenie i z tego co, co czytałem i oglądałem to, to na pececie ta gra będzie miała żyć po prostu totalnie no czy, czy gameplay i jakby sam design i, i pomysł na to mi się jakoś tam mega podoba? No ja wiem, jest taki trochę powrót powiedzmy do, do przeszłości, nie? Bo tam bardzo prosty podział nie, na poziomy, przechodzisz wiesz w górę jakiś tam wieży, nie? I tak dalej, i tak dalej. Wydaje się to całkiem powiedzmy ciekawe podejście do, do tematu, ale największe wrażenie robi e, jednak grafika w tym wszystkim. Mm, I to stary, że tak naprawdę ja do tej pory nie wiem kto odpowiada za tą grę. A, ja też nie wiem. Właśnie i to, nikt nie to wie, to stary i jakby ludzie, którzy jak to to Lucas. No Thor, czy... nie, no tak, ale jakie studio, nie? Wiesz, jest, <laughs> e... wiem, o co jest tak. jakiś tam Raven Software robił tego Jedi Knighta, nie i tak dalej i tak dalej i Tutaj jakby nikt nie wie kto, kto, kto to robi stary, nie? Nagle się pojawiła gierka, rozpieprzyła wszystkich po prostu, szczęki ludziom poopadały, że tak to wygląda, nie? I że w ogóle są takie możliwości, ale nikt nie wie kto za tym stoi i pomyślałem sobie, że może coś z tego fajnego wyjść, nie? Bo to jest tak jak pojawił się ten nasz polski Ballet Storm, nie? I też jakby wszyscy się zastanawiali, no people can fly, zrobili painkillera. A, fajna gra, ale tak w sumie wszyscy mieli na nich wyjebane, tam zrobili konwersję Gearsów, ale to też nikogo no i ten balet z kurwa zajebista gra, nie? No nie sprzedała się, ale zajebista No I... zajebista, dobra cena No i tak sobie myślę, że ten Star My Wars 13-13 to będzie też zajebista gra i też może się nie sprzedać, bo wydaje mi się że tam nie będzie się machało mieczekami ale że <laughs> ale, ale... ogólnie będzie to zajebista gra bo jakby nie, nie była, tak, bo nie było takiego, wiesz, no nie było takiego hype'u, nie, na ten tytuł tak jak, tak jak był przy Old Republic, okazało się, że jest zajebista gra, ale też ostatnio przeczytałem, że wniosa, e, że komuś mi się ją skończyć, nie I że zrobił to dwa razy szybciej niż przewidział to Bioware, niż przewidziało to Bioware, nie Aha. Więc ja pomyślałem, że zajebisty kurde MMORPG, który można skończyć no, no, to z, ja sobie Ale to, to MMORPG, RPG ja mam problem No właśnie, nie więc y, mam, mam takie wrażenie, że po prostu będzie dobrze, no. Będzie dobrze mówisz. Wiesz co, jeszcze gdzieś tam się wśliznał no. Astrid? tak mówiłeś delikatnie. No tak, ale to... Ascret jest, Ascret, no. ale... jest fajnie, że jest Tak, nowy i kontyny. o nim wiedzieliśmy już wcześniej. Fajnie, że nie. jest tak. Fajne są, so, nie wiem, napieprzanie statkiem po morzu, chociaż mało tam naprawdę podejrzewałem, że gracz sam z siebie coś robi i mało tam jakby było gameplayu w tym, w, tym, w tym filmiku, na tym filmiku. i Wszystko to wyglądało rewelacyjnie. Ale no zobaczymy, no, czekam, czekam. Ja akurat jeszcze nie no jestem dobra, tak bardzo to co, to wiesz, może... znudzony tą formułą, bo zazwyczaj tylko patrzyłem kiedy mi się oczywiście y same przechodziły, więc. wiesz. <śmiech> Sorry. Więc no czekam na nas skrydzika, czekam, czekam. Zobaczymy co co się pojawi w tym temacie, a mm, dla mnie największym zaskoczeniem były właśnie te watchdogsy, o których mówiłem przed chwilą jeszcze co, no zupełnie nowa, nowe IP od Ubisoftu, które, o którym nikt nie wiedział przed konferencją i bardzo no właściwie do ostatniej sekundy nikt nie wiedział do końca o co chodzi i to jest coś ciekawego, że jeśli coś, jakaś firma chce ukryć fakt istnienia jakiejś produkcji to jeszcze to jest możliwe w tych czasach, kiedy wszyscy mają do tego dostęp, tak? kiedy żyjemy w czasach kontrolowanych przecieków, to jednak stara szkoła, że jest niespodzianka i właśnie duży plus dla tej gry, że, że właśnie jest czymś nowym i jest totalną niespodzianką. Tak jak te Star Warsy mówisz, nikt wcześniej o tym nie wiedział. No. No nikt stary o tym nie mówił. Nie było żadnych I... nawet plotek, które by na to wskazywało. Nie było wiesz, żadnych newsów o tym, że Yubi wykupiło jakąś domenę czy coś takiego, albo że współpracuje z jakimś kimś tam, albo się pojawiło na nie wiem na jakimś portalu, gdzie, gdzie jest rzesza. Ludzi, którzy szukają pracy, albo mają pracę i gdzie, który niedawno został skakowany. <grym> wiesz, ale ja mam takie wrażenie i a, to też ktoś ostatnio poruszył taki problem, że zobacz, jak, jakby poziom tych gier spadł nie? i poziom tej branży po prostu spada w dół bo dochodzimy do sytuacji, że wystarczy wypuścić grę która po prostu będzie tak, miała nową tak, nazwę która, wiesz, nie będzie jakby tak bardzo się z czymś kojarzyła, tak, miała jakby naleciałości no, z jakiejś gry bo wiesz, bo jakby sam, sam, sama ta gierka, nie ten Watch Dogs, odpaliłem sobie jakiś tam gameplay z tego jak to, jak to wygląda no i owszem wygląda to wszystko zajebiście ale wiesz, taki gier już był. Tak, tak, tylko nie? że no, to jest wiesz, jakby nowy setting, o którym jeszcze do końca nie wiemy wszystkiego, no. tak. Y no, jakieś miasto, jakiś bohater z jakimiś umiejętnościami, powiedzmy. Niekoniecznie wiesz z jakimiś supermocami, tylko z jakimiś gadżetami, powiedzmy. No ale to już wiesz, wszędzie było, nie? Tylko dokładnie rzucasz nową nazwę i, i jakąś fabułę czy coś takiego i jest coś fajnego. Tak. No ale teraz wiesz, moglibyśmy się założyć stary i za dwa lata czy trzy sprawdzić y, kto miał rację, nie ile części A, wyjdzie. Właśnie też y, na przykład y, jest coś takiego śmiesznego, to łatwo jest zauważyć na, przyk na przykładzie y, EA i ich nie wiem, podejścia, bo na przykład co jakiś czas, znaczy jeszcze nie wiem cztery lata temu, czy trzy nie no, bardziej 4 lata tam mówiło się o tym, że EA wiesz, ciągle odcina kupony, że jest tym złym, że, no że tak. działa tą drogą, którą teraz idzie, znaczy, że szło tą drogą, którą teraz idzie Activision, że tylko odcina kupony od wielkich licencji. I w pewnym momencie oni zaczęli, wiesz, inwestować w zupełnie nowe licencje, na przykład Skate. E, nie wiem, Dante's Inferno, o którym rozmawialiśmy. W, skate, e, tam był e, e, jeszcze Dead Space i to z tym skakaniem yy, po Mirror's Edge. I jeszcze Mirror's podejrzewam, no, że jeszcze to... kilka gier, które wiesz, pojawiły się w, w tej idei. Tak, tylko I właśnie to, jest, teraz to, co... przechodzimy do sedna, mija 3 lata i jesteśmy świadkami zapowiedzi Dead Space 3. Skaty też już były wiesz, w trzech częściach. No ale Mirror's Edge z drugiej strony to nie, nie się było, słabo nie, sprzedał. a Mirror's Edge było... No raz, że się słabo sprzedała, dwa, że było to, była to Gierka, która faktycznie się czymś no wyróżniała, niebo. Daj lubi ile... Battlefield teraz. No i wiesz i jakby. Dead Space się wyróżniał, nie? Powiedzmy, miał fajny klimat i w ogóle. Ale Opcją, która go najbardziej wyróżniała na rynku, było to, że nie było tego chuda, nie? Na no. ekranie. I, i, Wiesz, i jakby. Z wow, zajebiście. Ten, to były chyba główne takie no. pointy tej produkcji. E... No. Wow, zajebiście, nie? To no się tak, tak jakby... Wow. No, no i, i to jest. To, to jest jakby ta sytuacja, nie? W której w, której w tym momencie jesteśmy, nie? Że, Wystarczy dać nową nazwę, stworzyć jakiś tam nowy setting, nie? A, trochę, choć trochę będzie oryginalny, jakieś... będzie miał jakiś element oryginalności. Tak, no i tutaj mamy taki oryginalny element sterowanie, nie wiem, światłami z telefonu komórkowego, no tak. nie? E, miejskimi, nie? I wszyscy, pami pamiętam właśnie jak, jak wszyscy, jak, jak to zobaczyli, jak to, jak to się pokazało, to wszyscy, o, ja pierdolę, niesamowite, nie? Można światłami no, sterować, wiesz, no. Pomyślałem, że do, do momentu, kiedy ta fabuła mnie faktycznie nie powali, nie? To to sterowanie światłami i tak dalej, to jest jakiś szczegół, tak. nie? W ogóle to, to nie robi na, na mnie żadnego wrażenia. Wrażenie to robiło Mirror search, nie? Jak Widziałeś tą główną bohaterkę, nie? która tam biegała po tych dachach. Nie? Pamiętam, że to robiło duże wrażenie i, i to był jakiś tam powiew świeżości. Nie? A tutaj, tutaj to tak. Myślę, że to będzie po prostu bardzo solidny tytuł, nie tak jak Assassin's Creed. Nie? Że, pamiętam właśnie, jak z Kumplem e, gadaliśmy o assassinie, jak miał wyjść pierwszy na, na, na rynek. I wszystkim się wydawało właśnie, że to będzie taka zajebista skradanka, a nie, że będziesz takim, kurde wie, skrytobójcą, nie? Nie co chodzi. Albo drugi motyw był taki, że będzie po prostu napierdalanie, nie? A okazało się, że jest napierdalanie w otwartym świecie, nie? No. Rozumiesz, i ta gra się obroniła tak naprawdę tylko dzięki temu, że Fabuła jest całkiem spoko, nie? Że jakby ta historia cię wciąga i no to jest taka gierka na myśli, kanapę właśnie. W porządku. No. Mm. Jest taka, wiesz, fajna historia, że chcesz wiedzieć, co się będzie no, działo i dalej. Tyle. nie? A... Co I jest fajne, ja Taki był watch do... Do... No. Setting, tak, o którym mówiliśmy, nie wiem, jakiś... Delikatnie parę lat może w przyszłość, tak? Czy może rok, czy coś takiego. Od tego czasu, w którym my się znajdujemy. Czyli no, nie jakiś wiesz, taki zaawansowany high-tech, czyli kosmici z, w parasolach, z parasolami na ulicy, czy coś takiego. Po prostu typ, który ma dostęp do, do technologii oczywiście jakaś fabuła skupiona wokół tajemniczej organizacji, tak? czy, czy jakiejś firmy, która jest w stanie kontrolować e, ludzi i wiedzieć wszystko na ich temat, nawet jeśli oni o sobie tak naprawdę wszystkiego nie wiedzą, bo tam jest, fajna, tam jest fajna scena w tym gameplayu czy w demie, e, kiedy facet wbija do, do wiem, na jakąś imprezę czy jakiś taki, wiesz, to chyba była wystawa sztuki, czy coś takiego swojego mm, celu i wyciąga komórkę i namierza ludzi, wiesz, jakieś, nie wiem, charakterystyczne, że ten, na przykład, nie wiem, śpi ze swoją zagradarką ten HIV, czy Ace, nie? E, Jakiś ochroniarz zna te sztuki walki i potrafi w ten sposób się bronić. To, to jest fajny smaczek, fajnie to wygląda na, na ekranie, nie wiem, fajny hud z tego się tworzy. E, i, I też widać, że mm, głównym, jakby mm, najważniejszym punktem w tej całej grze i tym, co będzie miało największy wpływ na gameplay, jest właśnie ta, ta, ta komórka, tak? I pewnie od tego, no. wiesz, jakie tam jest, z czasem pewnie dostaniesz jakieś upgrade y czy coś takiego, e, które, wiesz, jakieś, powiedzmy, bardzo wielkim cudzysłowie, że ściągasz nowe aplikacje, tak? I może dostajesz nowy dostęp do, do jakichś fajnych rzeczy. E, do tego Fajnie wygląda strzelanie jakiś system osłon, nie wiem, pomaganie jakiemuś typowi, który wiesz, z, z, wziął, nie wiem, zderzył się na tym skrzyżowaniu, tak, z kimś. Że możesz, nie wiem, podej podejmować jakieś decyzje, ale to mm, tylko moje zupełnie strzały. E, fizyka, grafika, tak jak mówiliśmy, bo gra była pewnie pokazywana na, na kompach, e, wiesz, jakimś high takim jak twój. <śmiech> mm, nie wiem, i, i mm, pewnie też dostajemy otwarty świat, jest zawsze spoko co mnie rozwala, jak pisałem gdzieś tam na Facebooku, że kiedy ludzie zobaczą na jakimś gameplayu choć fragment otwartego świata i że można zabrać komuś samochód i wsiąść do niego to od razu to jest konkurencja dla GTA i że GTA powinno się już bać i to mnie ten tekst zawsze mnie rozwala i niszczy i śmieszne po prostu to jest i jeszcze co do grafiki z Lutero narzekaliśmy, że jeśli ta gra, bo na początku było, mówiło się tylko o tym, że e, ta gra pojawi się tylko na PC w przyszłym roku, e, ale w chwilę później, nie w chwilę może nie, ale w kilka godzin później pojawiło się info, że gra pojawi się też na sprzętach obecnej generacji, w sensie konsolach, obecnej generacji bardzo było nam z tego powodu smutno, pomimo, że obaj jesteśmy, e, wiesz, właścicielami Xboxów, tak? I powinniśmy się cieszyć, że gra wyjdzie na jeszcze na naszą yy, konsolę tak starą, ale yy, wiesz co, ta, ta gra może być po prostu słaba na konsoli, bo yy, wiesz, no, może mieć takie, og takie ograniczenia, jakie kiedy porównujesz Battlefielda z konsolą i kiedy porównujesz Battlefielda z PC i, i ten Battlefield z konsol jest dużo gorszy i yy, mogą pojawić się jakieś ograniczenia, które mogą wpływać negatywnie na gameplay i tyle, tyle to miałem powiedzieć, że Watch Dogs, premiera w przyszłym roku teoretycznie pewnie się pojawi kilka opsów, chociaż Ubisoft nie ma do tego skłonności, ale zawsze trzeba mieć jakiś zapas, powiedzmy. Więc ja, ja czekam, zobaczę co z tego wyjdzie, może pojawi się jakaś więcej informacji na temat nie wiem, wielkości miasta, czy fabuły, czy, czy dostępnych nie wiem, opcji, które będziemy mogli się bawić w tej grze, więc ja jaram się. Jaram się! Znak jakości. El Amasodary, jaram się gro. Jaram się gro. Eee, o oh jest. Wiesz co? Chyba skończymy mówić, bo nic innego się nie działo. więc wiesz, Ja mam ogromne zaległości. Czekaj, odpalę mój zajebisty czytnik na, na Gatepadzie, gdzie mam eee, wiesz, ilość nieprzeczytanych newsów i mniej więcej to będzie świadczyło o tym, jak bardzo teraz się nie interesuje branżą znaczy branżą, nie lubię te, bardzo tego słowa, albo generalnie gierkami. No jestem strasznym człowiekiem, bo mam, nie wiem, 700 RSS-ów samych tylko gier, które nie przeczytałem, więc mniej więcej to mówi o... <grytanie> Dlatego ja na przykład pokasowałem część źródeł, nie? No, Żeby było mniej. O stopniu mojego przygotowania wybaczcie, że, że nie mamy za bardzo co komentować. Był jeszcze fajny Need for Speed, Most Wanted od Criteriona, mm, czy Criterion Games. E, to, no, może być faj... zaraz, to może być fajne. For for co, co dwa lata pojawia się fajny Need for Speed i jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności Need for Speed jest od Criterion Games. E, więc czekam na to, czekam też na, na tą gierkę, bo dawno nie ścigałem się w jakiś fajny taki arcade'owy sposób. No i... Generalnie nic, nikogo nic nie dzieje. Wszyscy grają w Diablo. Diabolo, Diablo? Diabolo albo. W, w, Call of, w Call of Duty Black Ox. Black Ox, ostatnio widziałem. Black Ox. Black Ox. E, czekaj, coś było. O, wiesz jaki, jaki tytuł wymyśliliśmy ostatnio? Anal Avengers. Anal Avengers, podoba mi się. No, bardzo to taki właśnie w Twoim Ale stylu. będziecie nagrywać jakiś filmik, bo ja jak coś to mogę wziąć udział w w tym projekcie. No możesz, myślę, że. Myślę, że możesz, no ale można okay. ci udział. Spokojnie. A, zależy po której stronie to jeszcze. Ale to dogadamy poza no. anteną, bo wszyscy by chcieli obejrzeć ten film i myślę, że by było źle. Bardzo było źle. A nowy trailer do filmu Tarantino się pojawił. Jaram się. <laughs> Znaczek jakości. Znaczek jakości. El, ambasadory, El ambasador, jaram się. El ambasador, jaram się. No będzie naprawdę fajny film. Ja bardzo lubię Tarantynia. No to jest taki yy, wiesz, info z, z życia niegrowego, nie tak? El ambasador. Po, czy wierzysz, Maciej? Maciej, czy wierzysz w życie pozagrowe? Pozagrowe, myślę, no, myślę, że powinniśmy tak. zadawać sobie to pytanie przed każdym rozpoczęciem nagrywania kolejnego odcinka i jeśli w pewnym momencie stwierdzimy, że nie wierzę, w, że wierzę w życie pozagrowe, to trzeba pierdolnąć ten podcast i pójść na gofry w czekoladzie z czekoladą i przestać interesować się gierkami. Do tego czasu ja znam całkiem dobrze i będziemy dla Was nagrywać kolejne odcinki. Mam nadzieję, że co tydzień. Dokładnie tak. Maciek, ja i Radolf, wszyscy jesteśmy biednymi studentami. Maciek jest trochę bogatszym studentem, bo ma pada 3. Udało mu się zrobić kilka lepszych lasek w Arkadii. Ale I żyjemy w czasie sesji. Sesja jest bardzo trudnym czasem dla wszystkich ludzi, bo nieważne, że czy, czy masz dużo zaliczeń, czy nie. I tak to wiesz, przeżywasz bardzo, jest to traumatyczne i nawet jeśli, tak jak mówię, trochę się opierdarasz, to i tak łączysz się w smutku z innymi, którzy muszą w tym czasie coś robić, więc dlatego nie nagrywamy, ale wakacje e, stoją dla nas jako, jako jedna wielka przygoda, tak? Patrzymy na wakacje, na ten czas wakacyjny jako jedną wielką przygodę i e, myślę, że na pewno znajdziemy w tym Czasie. Y, czas, żeby nagrać kolejny odcinek podcastu. Życzę sobie. Gry życzę na sobie. Ja tego też nam i naszym drogim radiosłuchaczom. <grym> <grym> Ale przemówienie wygłosiłeś. No nic, ja myślę, Nie, bo że zawałem, powinniście że ludzie nas obserwują. obserwować po prostu na Facebooku. Ale spokojnie Jest misja. Jest misja, jest misja, jest misja. Obserwujcie nas na Facebooku, bo w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla Was Nol. konkurs z trzema nagrodami do wygrania, no. więc będzie warto. Z trzema, trzema, a z tej czwarta trzema. nie może być. No czwarta, a, być? No czwarta a... pojawi się później, a, no nie? Tak, Trochę stopniujmy. Najpierw będzie jeden konkurs, a potem za tydzień zrobimy dla was drugi konkurs. A... No, ale to dowiecie się z kolejnego odcinku a... Podcastu, Gry na Serio, i... odcinka to będzie i... Sfejsa, i z Face. Ewentualnie. face tak, Bo Twitter już nie aktualny, tak? Yo. Ja jeszcze dodam, że poza tam fejsikami i innymi pierdołami możecie mnie znaleźć również na YouTubie, gdzie publikuję różne szalone let's play'e i ostatnio na przykład strzelałem do Jezusa na krzyżu i czekam na jakiś ban od kogokolwiek albo ekskomunikę przynajmniej, więc jest dobrze i robię gejowskie dowcipy i nekrofilskie dowcipy i, i... no i takie dużo robi robię, ale to z Radolfem i no. Adres jest bardzo prosty, tam nie wiem, ale ambasadora, po prostu user. pisze sobie ambasadora i znajdziecie tam yy, niesamowite pokłady fanów <laughs> i giełowskich żartów. Muszę jakoś się reklamować, wiesz, no to jest zawsze dobre miejsce. Musisz, muszę, musisz. muszę. I zwracajcie uwagę na ten kanał, bo może dziać się na nim dużo ciekawych rzeczy. A jeszcze Maćko, możecie się spotkać na Twitterze, funkcjonuje jako SM Shinobi i pisze o tym, co jadł i wrzuca zdjęcia tego, co je. Nie, żartuję. Naprawdę tak, to prawda. Zdjęcie no no tak. Grupów. To co zostało. No troszkę tak, także możecie obserwować. Bartek jest el ale on taki wszędzie, nie, wszędzie jest. taki jest, a, a, a, Radolf, a Radolf jest chyba pan, pan predator. Pan predator, jest panem predator, tylko Radolf się. A Radolf robi ze mną tutaj sobie te let's play'ki ale podcastów ucieka jakoś się wstydzi chyba. Po prostu on już za dużo zrobił w tym podcaście i zostawił nam, żebyśmy jakoś dociągnęli do końca do tego. 999 odcinka, który, wiesz, został dawno, dawno temu przepowiedziany. E... Tak, też Nostradamus, Nostradamus przepowiedział. I najstarsi górale, i, i ta japonka z jednym cyckiem, która na stadionie sprzedaje e... biżuterię. Nie znasz jej? To prawda. Znaczy ją? Znam ją. Ile od Ciebie no tak. bierze? Ty, cholera. Do mnie 15, a ja mówiła, że jestem najlepszym klientem. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Oj, Dobra. Ja, ja myślę, że to jest czas, żeby to zakończyć. To jest przełomowy czas, żeby zakończyć. Dobra. No, dzięki za odsłuchanie 28. Podcast Gry na Serio 28. 28. Podcast Gry na Serio. My byliśmy chujowymi prowadzącymi, chujowymi gośćmi. Jeśli ktoś z nas jest albo prowadzącym, albo gościem, a wy byliście zajebistymi słuchaczami i do usłyszenia. Mam nadzieję, że... Do usłyszenia za tydzień tak? Za tydzień. i czekamy na wasze komentarze, hejty i nagie zdjęcia, szczególnie nagie zdjęcia, yy, niekoniecznie muszą być to zdjęcia nagich Japonek z jednym cyckiem. Właśnie mi się przypomniało, jakie miało być zadanie na Ale to, to, to, no, dobra, to spoko, za tydzień, wszystko Ta, yy, tak, stay tuned, stay tuned, yo! yo.